Dzień dobry wieczór, tutaj święty, tu wolno palić no, A robię tutaj płytę chłopaków już jakiś czas, wiadomo melanze są i tak dalej, więc troszeczkę przedłużyłem te kwestie Ale z tego co mi wiadomo i chłopakom chyba też Płyta jest bardzo bliska zakończenia Zdaje się, że już jej nawet słuchacie, więc pozdrawiam serdecznie Chłopaków tutaj elo elo, yo yo hip hop, się kręci cały czas underground Wiem, że taka kwestia jest tutaj poruszana dosyć często Pozo dla chłopaków wszystkich Podaj się tutaj do mnie nagrywać w ogóle, bo biedny jestem Nie mam za co pić Siema